Oh shit. Here we go again. <muchy> Witamy w dziewiątym odcinku podcastu rustykalnego. Z Krakowa mówią do Was Stanisław Benedyk, Michał Dziewoński. A zbiegła na ziemi 32 stopnie Marcinko. Na łamach naszego podcastu będziemy omawiać i czasami obśmiewać newsy z prasy lokalnej oraz lokalnych serwisów informacyjnych. Tylko czasem. Czasem omawiać, zawsze obśmiewać. Leka musi się zgadzać. No i zapominajmy, że będziemy też analizować. analizować. Zaczynamy newsem nadesłanym nam przez czytelników. 24TP.pl, czyli nasz ukochany tygodnik podhalański, wersja internetowa, dwóch złodziei z pralką. Dwóch mężczyzn ukradł pralkę z budynku gospodarczego w szaflarach. Chcieli sobie zrobić pranie. Jak informuje Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, do że pralki w szaflarach, jakby ktoś nie wiedział, województwo małopolskie na Podhalu. Na jednej z posesji 35-latek wykonywał na prośbę właścicieli drobne prace porządkowe. W pustym domu trwał remont. podczas... Porządków, na podwórku mężczyzna zajrzał do budynku gospodarczego. Zobaczył pralkę w dobrym stanie. No, zobaczył pralkę i od razu, od razu jakby umysł zadziałał tak, ręka zadziałała. Szybka, szybkie oko, na ręka. Tak, ale tym razem ręka nie od razu ukradła pralkę, tylko rozpisała całkiem sążny plan, ponieważ jak ale czytamy dalej. To... Podoba mi się to, że to jest, wiesz, ona była taka w dobrym stanie, muszę podkreślić, że to była w dobrym stanie. No bo co? Bo to taki gość, co wiesz, siedzi i robi drobne prace na terenie budowy, no to przepraszam bardzo, że dokonuje generalizacji, ale raczej menewcz. Dostaje drobne, przepija je sam sobie tam, fajnie jest. No i wiesz, jakby znalazł tę starą pralkę w ranie. To nikt by nie powiedział, no bo to oni, to są głównie ekologowie niektórych miejsc, takich jak wioski, w pochalu. No ale że to była nowa, no to. Znaczy tak, wioski, wioski na podchalu rządzą się swoim kolorytem, że tak powiem i swoim folklorem, a na pewno swoimi zasadami. Prosta sprawa, robisz u kogoś na budowie, widzisz pralkę, czekasz do wieczora, tak jak dalej w artykule <śmiech> i kradniesz. <śmiech> Ale jak, wyczekał go, wyczekał. Yy, tak, jak czytamy dalej. Dzień później, po zmierzchu wraz z 53-letnim kolegą weszli do szopy i załadowali pralkę na wózek, przykryli kocem, przewieźli do swojego mieszkania i ustawili w łazience. <laughs> jej, Dobrze, że kocyk nie był śliski. <laughs> nie wiadomo, nie wiadomo. No nie spadła ich pralka, bo tak to by spadła i by powiedzieli, że ktoś im... Tak. Ale doceniam, że próbowali ukryć wszystko, przykrywając to kocykiem. No, <śmiewanie> jest. no nie no, jakby ktoś inny zobaczył, że to jest pralka w dobrym stanie, to może by chciał... Właśnie, to po wiesz, skojarzyłby twarz z pralką. O, nie, nie, kolega. No, Coś no, się ale... nie sztumuje. No, o, dokładnie. Ale zawsze jest kolega, zauważyliście? Że idzie na akcję sam, zawsze jest kolega. I czasem ma 53 lata, a, a ktoś ma 35 lat. Znaczy, dziwne by znaczy, tak było gdyby 35 lat wziął konkumenta matki. O tak, Sikierę. Ale na pewno wziąłby się on był No i nie tak. zapominajmy o typowym towarzyszu takich często takich wyskoków, czyli promilach. Tak, promile, promile zawsze się pojawiają. Ale chciałbym jak... powiedzieć jeszcze, że na pewno tam się pojawiają też ten wózek, bo ten wózek też moim zdaniem jest legendarny. Ile razy Legendarny się ten, ten wózek. wózek. Jak ktoś jak go prowadzi, go ten gość, tam utylizuje tą rdzę, utylizuje te różne rzeczy. No ale tak, wózka, to, jest bardzo, to jest bardzo Kurde. częsty widok, nie tylko, nie tylko na wioskach, ale również, również w miastach. Wózkowi panowie, tak, taka mafia trochę, nie? Chciałbym pozdrowić <taki> wszystkich, wszystkich ludzik, ludzi, jechali na takie... którzy jechali, czy którzy ciągnęli, bo to istotne. Jechali wioska. na takim wózku, m.in. pan Wojciech. Pozdrawiam pana Wojciecha, jak sobie wybił przed nieby spadałem w Jak rączka dotknęła betonu. Pozdrawiam. Bardzo męczę <grym> Czy to jest ten Wojciech, o którym myślę, że to jest Wojciech? Nasz wielki kompozytor? Nie. Tak, wielki kompozytor, wielki muzyk. Zalinkujemy. Tak, zalinkujemy, a pod koniec odcinka być może zrobimy sobie nawet kącik muzyczny, jeżeli dostaniemy copyright. Jak dalej czytamy w artykule. Kiedy siedzieli zadowoleni, że w końcu będą mogli zrobić pranie, do drzwi zapukali policjaci. Trzydziestopięciolaczek... Pięciolaczek i bronie. Tak... 35-latek, jeszcze długo przekonywał mundurowych, że miał zgodę kobiety na zabranie pralki. Mężczyźni zostali zatrzymani w komendzie, w komendzie zostali zatrzymani, a pralka przepuścili ten tę ofensywny uderzenie. Mieli zgodę kobiety, ale to nie było wspomniana jaka kobieta, czyli to jest kobieta jako podmiot nadrzędny każdej pralki? To musi mieć zgodę konkretną? Ale słuchajcie, pralka o wartości 1000 złotych wróciła do zaskoczonej właśnie która nawet nie wiedziała o jej kradzieży i oczywiście nie wyraziła zgody na zabranie urządzenia z posesji. Informuję komunikatu. Ej, ja wiem jak to jest. Powiedzieć. Ja wiem jak to było. Dokładnie. Pania, pani, mogę zrobić pranie? Mogę? No może, zrobić zrób, że pranie. Na no, wchodzi, nie ma pralki. się robić pranie. pranie Ej, może... Ej, ale zgoda była? Była no to przepraszam bardzo, ja tak bym pociągnął kobietę do e, konsekwencji no ale tak, jeżeli chodzi o, o zgodę być może ta zgoda była albo mm, być może kobieta chciała czy ta właścicielka pralki chciała zepnąć nieco odpowiedzialność na później, powiedziała, że później o tym pogadamy, no a oni e, robocze ciuchy mieli ubrudzone już teraz no ten rabin tak, tak. pomysłodawca całej akcji był trzeźwy natomiast jego pomoc, jak już Koźlak wspomniał był pod wpływem alkoholu o, Na tak. Następnego dnia obaj usłyszeli zarzut kradzieży, za co grozi im kara od trzech miesięcy do nawet pięciu lat pozbawienia wolności. Co dalej? Jest mniej niż dwanaście lat za kradzież loda jedenastolatkowi. <grymne> <grymne> <grymne> będę, będę długo ten przykład przytaczał. Nie podali prawie miawałeś 12 lat władą gościowi to się odłuczy. Big Milka chciał wziąć to tak jakby <grymne> dwa, patycze. A ciekawe, czy on tak permanentnie chcieli ukraść tą walkę, czy chcieli ją taki super sprytny plan? Znaczy mi się Od... wydaje, że chcieli tylko upraść, upraść, upraść, chcieli tylko upraść, w sumie oni... No, do... Dokładnie, chcieli upraść! <ścoughs> chcieli upraść w chciał upraść. Kolejny news jest z tak zwanym morałem, drodzy słuchacze. <ścoughs> Mówiła mama, nie przeklinaj. Okej, okay, już mi się podoba. Rybnik.com.pl miał na karku dwa listy gończe, wpadł przez wulgaryzm. brzmi wow, wow. jak ten wiesz, że jesteś już na najwyższym poziomie wtajemniczenia i zapominasz o tej podstawowym błędzie, no by się I, i nie Policjantka z Bytomskiej komendy wracając po służbie do domu zatrzymała poszukiwanego 27-latka. Mężczyzna w autobusie wulgarnie odzywał się do swojej byłej partnerki. Policjantka zainterweniowała i powiadomiła ludzkich stróżów prawa. Mundurowi ustali... Ludzki? ludzkich. No to niewielu nie takich spotkałem w swoim spotkałem. Ja Ludzki. jestem za niebunieć przynajmniej kilku. No tak kilku, tak kilku też bym. W sensie, byłem że oni byli ludzi. Tak? tak, tak, tak. Byli to, na pewno byli rudzi. A mówili biedny to złodziej. Monterowie ustali, że mieszkaniec powiatu ryb... rybnickiego jest poszukiwany dwoma listami gończymi przez sąd w Rybniku. A, tak, a, a co wystarczyło zrobić proszę pana? poszukiwane dwoma listami gończymi w Rybniku? Co wystarczyło proszę pana zrobić? Podtrzymać swój język. Także drodzy słuchacze widzicie jak kończy się przeklinanie. Dlatego my absolutnie Absolutnie nie namawiamy do przeklinania, a to, że każdy podcast ma disclaimer, że przeklinamy, to nie do końca jest prawda. Po prostu ubarwiamy emocjonalnie nasze wypowiedzi. Czasem trzeba. Czasem trzeba. Tak. Dla I możemy źle skończyć jak ten, jak ten pan. Wystarczyłoby, żeby w sumie trzymał, że tak powiem brzydko, japę uciszoną. Nic by się nie stało. A nie zrób... powiedziałeś wszystkim naszym widzom, że mamy listy gończe? Nieprawda, nic. Proszę Teraz, teraz widowiem muszą się domyślać, za co mamy te listy gończe. Podpowiem tylko klucz. No, ja jestem ciekaw, czy jest dalej podane, za co mamy te listy gończe, ale to za moment. W środę po godzinie 16 policjantka na co dzień pełniąca służbę w Wydziale kryminalnym Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu wracała do Rudy Śląskiej autobusem. No to chyba nie wystarczającej jej płacą, żeby kupiła sobie samochód. W pewnym momencie usłyszała mężczyznę, który... Nie głoś... tak, go, ona jest eko po prostu. Ona jest eko, więc jakby szanuj, szanuj ty eko. Może na przykład Rybnik ma eko akcję, że zostaw samochód w tym, na parkingu i dojedź komunikacją miejską, tak? I dojeść przy okazji jakiegoś poszukiwanego dwie, to się da. go koniecznie. O, tak. To tak, wiesz, pełni tego słowa znaczyć. Nie używając samochodu, możesz dojechać dwa razy. Ale to ma sens, biorąc pod uwagę, że jakby jest jakiś taki odgórny pseudo zakaz jazdy samochodem, to w tym momencie jest większa szansa spotkania właśnie takiego kryminalisty, właśnie w komunikacji miejskiej, bo wszyscy jeżdżą komunikacją miejską. To jest genialne. Dokładnie tak, dokładnie tak. Może y, zrobić, jak to się mówi, rozpoznanie i to takie całkiem dobre. Na cały autobus. W pewnym momencie usłyszałam mężczyznę, który głośno z kimś rozmawia, używając przy tym wyzwisk. Policjantka przysłuchiwała się rozmowie, a raczej obelżywym wyzwiskom agresywnego oh, oh, oh. mężczyzny. Tutaj należy dodać jeszcze białego, heteroseksualnego. Oh. Pod adresem kobiety. No nie? Przegrałem na starcie. Bytomska śled wywnioskować, że kobieta jest byłą partnerką mężczyzny. Ale to dlatego, że nazywa ją słówkiem na K? Czy słówkiem na s, Czy może lafiryndą? Lambadziara, beznadziejam. Lambadziara. To, to, to jest dobre słowo, no? Tak. Znaczy, nie, to nie jest dobre słowo. tfu, tak, kobieta jest pokrzywdzona. Goś jest lambadziarem. <grym> <grym> Lambadziar. Dlaczego jest powiedziane, że tylko kobiety są nazywane lambadziarami, jak mężczyźni są też lambadzia lambadziarami? Ty lambadziarze. Ty lambadziarze. Przebrzydłe lambadziarze. To nawet brzmi gorzej niż lambadziarze. O też dobrze. Lambadziadu, lambadziadu tak. to <grym> <grym> <grym> jest. Lam lambadzi lambadzia lambadziad jest moim hmm. faworytem. Ponadto z rozmowy wynikało, że mężczyzna może być poszukiwany. O czym oni rozmawiali? O koksie? Czy może ona, z, nie wiem, zaczęła mógł wygarniać No, zostawiłeś mnie tam we wtorek, bo z mi mi polazłeś dealować, znowu na miasto Pewnie się widziałeś, przy okazji z tym Maćkiem i wyrownikiem. Ja widziałem jak Weronik patrzy, ty lamba dziadzie A on, a on wtedy odpowiada ale no, przecież wiesz, że jestem poszukiwany dwoma listami gończymi przez sąd w Rybniku No chyba przecież wiesz, że nie mogę wychodzić Nie mogłem się widzieć z Maćkiem O tak, o tutaj się robi, już ciekawie. Znaczy, ciekawie, nie ciekawie. Policjantka podjęła interwencję w momencie, kiedy mężczyzna próbał, próbował uderzyć kobietę. A tak, w komunikacji miejskiej? No tak, no generalnie gość jest ewidentna recydywa, to nawet nie ma co tu mówić. Oj, tak. No nie wiem, wydaje mi się, że też promile mogły mieć tu coś do gadania, a jeżeli nie, to doleniu umysłowe chyba. No to drugie hmm. na pewno. No niestety, ale inaczej tego nazwać nie mogę. Mieliśmy jakby w tytule tego newsa jest to, że wulgaryzmy prowadzą do złych rzeczy, no ale tu inaczej niż... Yy... Tak, nie mogę się wypowiedzieć o tym. No lambadziot, lambadziot. lambadziarz. Jest, lam, jest lambadziacz i to takiej naprawdę pierwszej wagi. I to panowie lambadziarz z miękką pipą, bo mamy tutaj dalej w artykule, że agresywny mężczyzna na widok stanowczej, opanowany i pewnej siebie bytomskiej śledczej trochę się uspokoił. Na szczególną uwagę zasługuje też zachowanie pasażerów, którzy natomiast, którzy zamiast pomóc zaczęli okazywać zniecierpliwienie niechęć wobec jej działań. To nie jest dobra postawa y, obywatela. Znaczy tak. Spóźniam Zbóźnia, to... się. Po pierwsze, tak, spóźniam się, spóźniam się, nie wiem, grać w GTA w domu, albo do knajpy żeby zrobić zdjęcie mojemu spaghetti. Ja ci powiem, że na samą myśl o tym, że mógłbym się spóźnić na nagrywanie podcastu, już po prostu aż się niecierpliwie, aż się robię nerwowy i ręcy mi drżą, i już się w kieszeni otwiera, i potrzebuję jakieś kobiety, żeby ją próbować uderzyć przed obliczem policjantki. <grym> najlepiej, samą... byłą partnerkę, która dalej tak, tak, ale na, sam, na samą myśl, że mógłbym się spóźnić na nagrywanie podcastu, to bym chodził z tą policjantką i pomagał łapać przestępców przez najbliższe dwa tygodnie. <śmiech> to jest jakby... ja panowie, w ogóle co wy robicie? Powinniśmy ciągle kamerę i ale no podcast rustikalny TV. <śmiech> <podpań na tyło. śmiech> podcast rustykalny live. Live autobus. stream. Tak, nie pomagamy, ale za to komentujemy. Na, <śmiech> na żywo, skazamy. specjalnie dla was. Skandal! Skandal! w rybniku. I potem memy tylko kończy tak będzie robił. Czy móc zobaczyć? O tak. Memy to podstawa. Tak, nasze złote dziecko Photoshopa. Sklep samoobsługowy. Ukochany 24 tppl Wygodny Halański. Bo sklep jest samoobsługowy. Słuchaj bez... Takiego założenia wyszedł klient jednego z suskich sklepów zajadający się na koszt firmy. Jeden z pracowników zauważył klienta, kiedy zjada hot doga na terenie sklepu. To nie jest jeszcze nic dziwnego, nie? No. A, dopiero po przecinku doczytałeś. Tak, oczywiście to nie. To kropka ta była. Ja też bym się zdziwił. Nie sprzedajemy tu hot -dogu. Co on kupa robi w ogóle? Jeden z pracowników zauważył klienta, który zjada hot doga na terenie sklepu. Alright, <laughs> nothing awkward. Grubo w tej suchej jest. Przecinek po czym nie płacąc spokojnie wychodzi. No ale to trzeba mieć naprawdę, trzeba mieć naprawdę nie, nie, nie byle jakie kochones, żeby tak to zrobić na spokojnie, <laughs> tak to się mówi, tak? tak ale jak, jak on pan... to zrobił jak zawsze tam podgrzewają, to jak on sobie wziął parówkę palcami i zaczął jeść z bułką z osobnej... Może tak. Może tak, ale czy on się poparzył wtedy, gdy brał tą parówkę z tego, z tego rusztu? No jak ma no takie cojones, to pewnie nie poczuł nawet. z parówka, tak, fajnie ma tak. przeczytaj dalej. Wezwano policję, a podczas przeglądania sklepowego monitoringu wyszło na jaw, że półka z parówką to nie jedyne przewidzianie podejrzanego. To Dzień nie wcześniej. jedyne przewidzenie podejrzanego bułka z Tylko ile lat? Pewnie z 12 lat. Dzień wcześniej przez nikogo nie zauważony sklepił, zjadł loda i wypił nap. i tym razem wyszedł nie płacąc. Nie wiem, jest... Zjadł loda, zjadł loda. 12 lat więzienia przed nim. No, fikał z prawem, fikał, znikasz w chłopie. No ja jak smysiasz, to z no generalnie to tak wygląda, tak wygląda w powiecie szuskim, że wchodzi się do sklepu i się nie płaci, Zajadasz hot doga, jesz loda, bierzesz napój, ale to w sumie całe, całe pełnoprawne danie można zjeść i nie płacić. Ale mi się wydaje, że to, był nie to nie jest napisane. Bo raczej myślę, że ktoś inny to to wynosił. Aha, bo na... nie wynosił, tylko zjadam na terenie, tak. Znaczy generalnie nie jest jeszcze, taka, jest jeszcze taki zwyczaj, że zjada się różne rzeczy, ale potem i tak się kasuje przy kasie. To może po prostu nie skasował, bo zapomniał, tak? Tak, myślał, dzień wcześniej no, też zapomniał. Znaczy myślał, że no zjadł hot doga, no to jak ma go skasować, nie? Dokładnie, kod kreskowy trzeba było zrobić. Wróci za no trzy właśnie, godziny i go odda. No właśnie. Tak, do cukierków. Dopiero wtedy będzie skandal. To był, dopiero, to, było, to był skandal, bo może założył się z kimś, że zje tego hot-doga i wyjdzie bez płacenia. No może ten, w ogóle ten jego mość ma, nie wiem, 12 lat. Ale tak? wyobraźcie sobie, ten pierwszy raz, on się bardzo zdenerwował. Wyszedł i sobie powiedział, kurwa, no to jest metoda, że ja na to nie bo Musi się napierdalać i idziecie się dostanie. i na drugi dzień do przechodzimy. Albo usłyszę o tym newsie z gościem, który podczas jakiegoś tam, nie wiem, co to był wypadek, e, wziął sobie pilko z samochodu. Osa, Syk. Nie? Przepraszam, ty. ale ten, ten, ten tytuł jest silny dalej. No tak. Jest naprawdę silny. To są dopiero kochane ale... nas. Uwaga, bo tu jeszcze jest frazes na koniec, bo zawsze w tych kuczach jest jakiś frazes. Objadanie się na cudzy kosz jednak nie popłaciło. <szucz> o, zapłaty za towar, mężczyzna ma do zapłacenia jeszcze mandaty. Chuj no ale przynajmniej. Nie spodziewałbym się. No ale ciekawe, za co ma mandaty. <ścoughs> za piwko? <ścoughs> www.jelonka.com Twoje źródło informacji. Czymkolwiek jest ta strona, Szczyt bezmyśl bezmyślności, serce Karkonoskiego Parku Narodowego, górna granica lasu, środek areału zajmowanego przez Cietrzewie. <śmiech> Zacietrzewiłem się, jak to się <śmiech> A tam biwak. Ludzka bezmyślność po raz kolejny pokazuje swoje oblicze. Jak spotykają nas takie sytuacje, to szczerze mówiąc nie wiemy, co powiedzieć. Dlaczego w tak szczególnych miejscach muszą dziać się takie historie? pomysł na majówkę, ekscytującą, inną niż wszystkie, niepowtarzalną i tak egoistyczną. Żyjemy w dziwnych czasach. Tylko ja, ja, ja. Nic się nie liczy. Liczę się tylko ja i moje potrzeby. Ubolewają przedstawiciele Karkolowskiego Parku Narodowego. I się zastanawiam, czy to był cytat. Jakie to jest się dramatyczne. Biło. To jest bardzo dramatyczne i bardzo poetyckie, ale z drugiej strony się nie dziwię tym panom w Parku Narodowego, no bo tylko ja, ja, ja i ja. Nie. Nic się nie liczy. To jak jakiś taki... no dobra ekspresja musiała być, nie? Tak na żywo, nie w tym tekście. Jak ten tekst, jak no tak, ten tekst bo... da radę to przenieść, to wyobraźcie sobie to na żywo. To brzmi jak taki wypływ emocji czternastolatki, która wypisuje o tym, jaka egzystencja jest bezcelowa, jaki świat jest bez sensu, jakie życie jest ciężkie. Gdzieś tam na forum na Facebooku. No, czemu to się do 14 lat ograniczasz, jak to jest zakres wiekowy od 10 do 50. <laughs> Jakby clue jest to samo. O, tak. Czyta czytając dalej. Chronimy przyrodę dla Was. Dla Was. Od 1 maja jesteśmy z naszymi wolontariuszami na karkonowskich szlakach i staramy się Was przekonać, że warto dać chwilę ciszy i spokoju naszym podopiecznym. Cietrzewią i Sokołom. Mm. <laughs> Hej Sokoły! Przepraszam, przepraszam. Cietrzewie aż mnie tak bardzo nie śmieszą. Naprawdę ale coś jest w tym coś jest w tym specjalnego. Staramy się, aby nasza praca była dla was wszystkich zrozumiała. To, że w tym roku zdecydowaliśmy się spotkać osobiście z wami na szlakach wynika z faktu, że nadal poszukujemy nowych sposobów, aby opowiedzieć o naszych podopiecznych i znaleźć w waszych oczach akceptację dla tego, co robimy. Wierzcie nam, że nie jest to łatwe. Przez ostatnie trzy dni spotkania z wami były dla nas bardzo cenną nauką. Kontynuują. Jadalenie ale strasznie co... dobrze gość mówi kurde. dobry mówca bardzo dobry mówca. bardzo dobry mówca szkoda, że podsumowanie celutkiego artykułu jest w trzech wersach, tych poniżej niestety przeżyliśmy szok wiwakujący ludzie, poza szlakiem w ostoicie trzewi sześć mandatów, które nie cofną czasu tak jak słowa, które nie cofnęły śmierci noli, turbare, cirkulos meos dodają nie wiem, co się stało. Nie, nie wiem, co się, się, się stało. Ale to absolutnie wygrało wszystko. Drodzy słuchacze, dla przypomnienia, Noli Turbare Circulos Meos. Tyle, tyle mam do powiedzenia. Słowa, które nie cofnęły się, nie tak? Są... Nie, nie. Nie wiem, czy to jest to znaczenie. Sprawdzimy to dla Was ale bardzo mocne, bardzo mi się podoba, jak panowie z Parku Narodowego Karkonaszech do tego podeszli i swoją drogą dobrze podeszli, ponieważ kij w nos wszystkim, którzy nie szanują Cietrzewi. Jednak nie wiem, to znaczy. czy w nienawiści do Cietrzewi zostali wychowani, ale nie. tak się nie robi. Ale jak zrobili piwak w Zagajniku na nawet... zawsze. Na zawsze są przegrani. Nie hmm. róbcie, drodzy słuchacze, biwaków z ragajniku. Panowie. Nie w parku narodowym. Ten, ta sentencja łacińska, łacińska oznacza nie zamazuj moich kół. I to są ostatnie słowa Archimedesa skierowane do rzymskiego żołnierza, jednego ze zdobywców Syrakuz. Nie zamazuj tak, moich kół? W long story short historycznym bronił Syrakuz, kierując lustra w stawki takie. Jakby ktoś nie wiedział. Kurde. Nie wiem, wydaje mi się, że być może Archimedes wtedy dostał 6 mandatów. <laughs> Tylko, że mandat to był cios. Tak... tak, albo biwakował, biwakował w Karkonowskim Parku Narodowym, tudzież w jakimś innym parku narodowym, <laughs> serakuskim. Cietrzewie tam na pewno też co. Łosie, kury, jenoty, cietrzewie. Tak, niemniej problem jest całkiem poważny. Jakby zachowanie jest bardzo głupie, absolutnie go nie pochwalamy a jakby całą tą poetyckość artykułu naprawdę, naprawdę, naprawdę podziwiamy szanujemy i serdecznie pozdrawiamy szczególnie leśników szczególnie leśników, tak, no bo oni generalnie muszą z tym dealować, jak to się mówi i przeganiać takich takich, takich yy, nieroztropnych turystów mm. ki24.info wiadomości z regionów Radzieju jechał samochodem pił piwo i wiózł trójkę dzieci ale to nie wszystko ale to nie wszystko. Ale potem jest hashtag zawsze na czasie. To... <laughs> prowadzenie te prowadzenie z piwem i picie, prowadzenie picie piwa naraz to zawsze na czasie, tak? Ej, ja proponuję przechwycić ten hashtag. <laughs> zawsze na czasie. Okej. Okay. Okej. Okay. Totalnie. Podcast rustykalny. Zawsze, zawsze na, na czasie. czasie. <laughs> Dobra, no ja... lecimy. Aż tak przechwycony. Wyjątkową nieodpowiedzialnością wykazali się dwaj mężczyźni, którzy wsiedli za kierownicę po alkoholu. No fajnie, mają dwie kierownice. Albo razem siedli na ten fotel, albo jeden na drugiego. Jeden przewoził trójkę dzieci, a drugi kierował autobusem. Co, co, co, co, co? Czekaj, ja się skupiłem. Właśnie uwielbiam tego, tego, tego, tego, tego typu newsy. Na szczęście w autokarze nie było żadnych pasażerów. Raczej to hmm. łączy i te dwa newsy, tylko nikt na nie <śmiech> Tak, to jest szlachetna sztuka łączenia newsów na lokalnych serwisach informacyjnych. Dobra, no to się dowiedzmy jak to się stało. Do pierwszego zatrzymania doszło wczoraj w Połajewie. Piotrkowscy policjanci otrzymali zgłoszenie, czy na terenie ośrodka wypoczynkowego przechodnie zatrzymali nietrzyźwego kierowcy. No proszę, i to są ci przechodni, którzy... Przechodnie są lepsi niż ci, co jeżdżą autobusami w No proste, nie? Przechodnie mają siłę własnych nóg. Których, że go od razu butowali. Tak, mają umięśnione nogi. Na miejscu policjanci zostali, zastali zgłaszających, którzy oświadczyli, że widzieli kierowcę Volkswagena Transportera który jechał całą szerokością miezdnych i pił piwo z butelki. to czekaj, to to stokowe zdjęcie wcale nie jest takie nieprawione. A może nie jest stokowe, tylko no wiesz, gościa zatrzymali. Nie, weź, no się tu jeszcze z... Weź Z tak no, tą kierownicą, Zróbże że tu jakoś, pomyśl, że... Ej, ale jaki to jest niesamowity Jolo, że on jechał, jeszcze pił sobie piwo i ja nie mogę, to taka klasa, to jest jakby, myślisz sobie... Tak trzeba żyć. Tak trzeba żyć, myślisz sobie, że widziałeś już wszystko, że czytałeś już wszystko, ale nie, nie, dalej się trafiają tacy Jolo. Nie tacy Jolo, że dopiero cyk piwko po wyjściu, tylko normalnie jak Halis i Czy Halis i Policjanci sprawdzili trzeźwość 53-latka z powiatu Radziejowskiego. Ale komand wskazał blisko, przepraszam koźle, że muszę kalać twoje uszy. 2,5 promi. No nie. Ale nie. od pomówki się zaokrągla w górę, tak? No. Czy coś tam z zapadka była uchylona? Delikatnie. No musiała być, jak walił browara. No. Już tak zdrowo przeciąg się i spadł. No chciał dobić tych trzech. No starał się chłopak, no nie pekło no. Tak, już jechał, już w się musiał walić, bo bał się, że że on wyparuje. Że zaśnie się bał po prostu. W samochodzie, którym kierował, była trójka małoletnich dzieci. To nieładnie. I to tak. był ten, co pił piwo i prowadził, tak? Na raz. Tak. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Po wytrzezieniu odpływę za kierowaniem w się nietrzeźwości oraz bez To jest jakby koniec Klasyczy. tego pierwszego aktu, pierwszego wątku tej skomplikowanej opowieści. niezwiązanej ze sobą między wątkami. Czy jak Któryś ze słuchaczy chciałby znaleźć konotację, jaka ta historia wygląda naprawdę, jaki jest jej sens, co autor miał na myśli, zapraszamy. Drugi nieodpowiedzialny kierowca został zatrzymany dziś kilka minut po siódmej rano Radziejowie, na ulicy Kościół. kolicjanci. kolizjanci. Kolizjanci Kolizjanci. kolizjanci to są kolizjanci. No, nie, ci policjanci, którzy ten, spowodowali wypadek, ale obradzią o wypadku kolizjanci Ale to akurat prewencja. Policjanci prewencji w trakcie działań w cudzysłowie trzeźwy kierujący zatrzymali do kontroli autoka. Za kierownicą siedział 60-latek z powiatu radziejowskiego Wydłuchał ponad 0,9 głoś na miejscu stracił prawo jazdy. Na szczęście w autokarze nie było żadnych pasażerów. Po wytrzeźwieniu usłyszą zarzuty. O wysokość kar zdecyduje są. No przejechał się chłopak. Przejechali się nawet, bym powiedział. Przejechali się, ale nie, Dobra, dobre, dobre, okej, okay. jak jeszcze tego kierowca autokary jestem w stanie zrozumieć, bo ma 60 lat i pewnie sobie tam dupnął jak to się mówi, w gaźnik i że pojeździł autobusem, bo może to tak, tego gościa od 2,5 promili picia piwka, to tak powiem, że z jednej strony tak trochę szanuję, bo jednak faktycznie jest beka ogromna, ale wielu dzieci. Gość był bardzo nieodpowiedzialny. Ja ci powiem, że odwrotnie, bo, bo gość co na 2,5 promila, to już zapadka jest otwarta, może wcześniej, nie, nie walił wcześniej wsiadko, nie wywalił tych 2,5 promila cały czas. Kierowca jest coś na zasadzie, że pewnie myślał, że już nie wydłużył. Tak, wyliczony, tego, tego, no i... Tak, ej, albo w ogóle to my od złej strony patrzymy, może to po prostu dzieci podpuściły ojca mówią Tata, ja się założę, że ty nie będziesz, że nie masz na tyle kochane, żeby jechać autem i pić piwo naraz, nie? Tak? Potrzebuj mi piwo. E, nie, wróć, Dalej to piwo. <głosy> dawaj to piwo. Dawaj to piwo młody. Kurde, pół kocimia mi wychlałeś. <głosy> Poza tym, może to był ten, może to był starszy mężczyzna, a te dzieci były pełnoletnie? Nigdy nie wiadomo, o nie? Dzieci były pełnoletnie. No, jakby każdy jest czyimś dzieckiem, prawda? Dokładnie. A To są małoletnie dzieci. To małoletnie. Czyli nie są letnie ani ciepłe. Małoletnie? No nie. To, że takie jest zimne czy głodne? No, zimne dzieci powiedział to zimnym tonem. Ojciec, otwieraj. Ej, ojciec, no to cyk. No to cyk, ojciec. Tam, okay, bo ja słychałem ostatnio w takim podcaście, że gość walnął piło by po wyjściu z auta, a może ty palniesz w aucie. No, usłyszał jakoś podcast. usłyszałem w podcaście. Nie przeceniałbym zasięgu bruzychalnego. A co to jest ten podcast, syn? Podcast? Coś takiego słuchałem raz. Nawet fajne. Chłopaki. No takie głosy z komputera, tak? Głosy z komputera, no. nawet do jakiegoś klubu się załapałem. Głosy z komputera mówią mi, ja bym jeździł na piwku, piwku z piwkiem Wam Nie, no właśnie, żebym nie jeździł, podcast rustykalny. nie namawia do popełnienia przestępstw, my przestrzegamy. Przestrzegamy, obśmiewając się z innych ludzi. Ale jak już macie prawo, to błędu. dajcie namiar na artykuł, który Was opisuje. Chetę, albo czy opiszcie historię z waszej perspektywy, <grym> też może być <grym> ciekawe. A prawdopodobnie to i tak, to jeżeli złamiecie wy jakieś prawo, to prawdopodobnie się o tym dowiemy i, i znajdziemy to w lokalnych stronach, albo w lokalnych gazetach. Drodzy słuchacze, dro popełniliście jakieś przestępstwo? Możecie pochwalić się o tym pisząc do podcastu rustykalnego. Macie zapewnione, że powiadomimy odpowiednie służby. Wszystkie służby jakie są i nie unikniecie konsekwencji. Kolizji z prawem. Kolizji z prawem. Kolizjanci. Kolizjanci już po was jadą. wo Nie mieczem, a moczem e Rozbudowa autostrady A2 Kierowcy obrzucają robotników butykami z moczem wow, wow, wow. Wow, wow, wow, wow, wow, To eskalowało wow, szybko To tak. jest jakaś nowa konkurencja? Jakiś nowy challenge? Ale Na czekajcie, się, bo zaraz z trzeba mocha. przeczytać bo się okazuje, że mocz Tylko sok, To tam moczołowa. się pomyślałem, że to, to, moki to Moczołowa Moczołowa Moczława. Do uborzających scen dochodzi na, rozbudow... na rozbudowywanym odcinku Austrady A2. O sprawie pisze Głos Wielkopolski. Na obję... Nieprawda, Poznań. Na objętym modernizacją odcinku pracuje około 200 ludzi, ale ponieważ grupa ta jest rozciągnięta na kilku kilometrach, to może powstać wrażenie, że robotników jest niewielu, a kierowcy sądzą, że prace nie postępują. To jest cytat. W efekcie sądzą, że ruch jest niepotrzebnie spowolniony, a potencjalne korki są wywołane niepotrzebnie przez drogowców. Przejeżdżając, wyładowując na nas, na nas złość i wyzywając od nierobów, leni wyrzucają w naszą stronę z samochodów skórki od banana, śmieci, a nawet, choć wydaje się to niemożliwe do... Do zrozumienia kulturalnemu człowiekowi, butelki z moczem. Powiedział w rozmowie z Głosem Wielkopolskim Marcin, Marcin Szczepański, kierownik budowy. Chciałbym pozdrowić w tym miejscu busiarzy i roch Dziękuję. <grym> <grym> ja, znaczy ten, no bo to pewnie jest ta praktyka, że ludzie, żeby nie stawać na pit stopach, to kupują sobie ten yy Lipton, gdzie ma szerokie, butelkę po Liptonie, gdzie ma takie szerokie, yy, szeroką szyjkę. No i sikają, a potem... Eee, Ale Stasiu, jak to jest, że ja wiedziałem tylko, że robię Busiarze, a Ty nawet wiesz jaką butelkę trzeba. <głos> jakby ja nie, bez jestem, ja nie bez powodu jestem na grupie busiarze.eu, polecam bardzo serdecznie. <głos> a już tu polecam także? <głos> to jest absolutna polecanka, jest bardzo rysykalnie. <głos> <głos> <głos> może, może się tak wyrażę. E, jakby... Panowie, ja mam do Was pytanie. Czy tak? dla Was wydaje się to niemożliwe do, do, do zrozumienia, żeby rzucać butelkami z moczem w robory? No znaczy, dla, dla mnie nie, mnie... bo ja nie jestem kulturalny. No właśnie. Ja gram Wtedy. gry komputerowe. Znaczy, <gry> dla mnie wydaje się, wydaje się niemożliwe, żeby siekać do butelki i prowadzić samochód na raz. A to chyba tak się robi. <grym> to jest chyba kwestia sprawy. <grym> Dawać tą butelkę, robiłem to, to długie lata. No jak się pije piwko za kierownicą, to wiesz, piwo jest pędne, te sprawy, a potem nie ma czasu jakby, młody polecam. No od razu se cewnik, niech w a nie Ja jakby no powiedziałbym, że gumiana sprawa, mamy, mamy nadzieję, naprawdę mamy szczerą nadzieję, że jeszcze nie jest gumniana. także. No szczochowa, szczochowa. Szczochowa mocno. Albo po prostu ci kierowcy chcą zaznaczyć swoje terytorium, albo na przykład może ci robotnicy im się, nie wiem, zwyczajnie w świecie podobają i chcieliby ich oznaczyć, żeby inni kierowcy... Może tak się e... rozmnażają kierowcy. Kierowcy, kierowcy. Bo bez zarodnika trzeba rzucić przy drodze, żeby tam się zakwinkował. Znaczy nie, nie, Żeby pewna była jasność. My absolutnie tu nie obrażamy w żaden sposób żadnych yy, kierowców zawodowych, ale niemniej każdy się musi zgodzić, że panuje wśród nich taka specyficzna subkultura. Subkultura! E, subkultura <gryptaki, Tak, <gryptaki> mają graffiti z butelkami z moczem, Piosenki o szczaniu do butelki z moczem. Kiedy, A ich powiedzenie porzuwało. to peace yo! <gryptaki> peace yo. peace, yo. peace yo. Ale to jeszcze nie koniec. Tam jak czytamy dalej dodatkowo inna jakby strona medalu tych ludzi zbulwersowanych długością prac, kradnie lampy, żarówki i akumulatory, które wykorzystują budowlańca. To że jest takie, no no znaczy nie, żeby już moczem już samo w sobie było spoko, ale to że jest notku. Ja cool. no, no właśnie mniej... tak ich bardziej, bardziej wzruszył tego certykuł, rzut znaczy nie no, rozumiem, bo to jest fajtowe bardzo niż kradzisz na bezpieczeństwo, ale moczą Ci brudy ci, ci, ci są gorsi. Znaczy prawdopodobnie to nie wiem dwie butelki tego moczu poszły, albo jedna, ale, ale <słuch> było, że rzucają mocz. Ale kurde Stasiu, jakie dane? Lipton, dwie, może jedna Kurwa, Stasiu, czy ty coś maczałeś w tym palce, albo coś innego Znaczy. Wiesz co? Być może ci to wyjaśnia jak wrócę z trasy. Dobra. <grymne> no na razie, na razie. W ogóle, ja nagrywam ten podcast jadąc, tak. Jadąc a dwójką... Jedną ręką trzymam mikrofon, drugą trzymam butelkę po Liptonie. kolanami <grymne> prowadzę, tak. No jeszcze ma panią lekkich obyczajów. Tam gdzieś między nogami, w przerwach od oddawania mocy. Jarka na drugiej linii. Jarka. No Jarek mi mówi gdzie skręcić, nie? No dokładnie. No, niełatwo być, niełatwo być, niełatwo być budowlańcem na dwójce widać, tak? Poznań, miasto, doznań. <grym> Klasyk zawsze ma rację. Tak, tak. Tym razem przenosimy się bardziej w środek polski. Wiadomości myślnikloc.pl, czyli wiadomości z Łodzi i regionu łódzkiego. Nikt nie chce kupić od gminy Porsche. Nawet cena nie skusiła. Ale to do paliaków, tak ty. Nawet cena nie spłyśniła. Uliśmy za darmo, ma... bo chora córka. Za uśmiech, za uśmiech bąbelka. Tak, uśmiech bąbelka. Gmina Maków ma spory problem. Najpierw stała się właścicielem niechcianego spadku, a teraz nie ma może. A teraz nie ma, może znaleźć na niego chętnych. Uwielbiam, uwielbiam. uwielbiam. uwielbiam korektę. Uwielbiam Ale nie ma tych produkować. chętnych i nie może ich nie ma, nie ma znaleźć. Nie ma, może znaleźć. Porsche, które gmina odziedziczyła po zmarłym przedsiębiorcy, nie zostało sprzedane. Mimo, że cena była konkurencyjna, a mówimy tu o 50 tysiącach uśmiechów, bąbelka. Ja bym kupił. A o przetargu słyszała cała Polska? Ja nie słyszałem. No bo widocznie, widocznie jesteś tylko, jesteś niecałą Polską. Nie? Właścicielem żółtego Porsche był znany przedsiębiorca, ostatni raz zameldowany w tej gminie. Po jego śmierci w 2015 roku spadkobiercy odmówili przyjęcia majątku, więc ten w całości razem z długami przypadł gminie Maków. Majątek, który zostawił po sobie mężczyzna opiewa na 2,5 miliona złotych, a długi sięgają 4 milionów złotych. Także gmina pokusiła się na Korsze i na Korsze, Korsze, przepraszam. Na Korsze. Na czy Na Porsche i na 4 miliony długów, także jakby widocznie wójt <grym> chciał sobie sobie przytulić Porsche, a przytulił sobie dużo długów. Wiesz co, ja liczyłem akurat na to, że to Porsche będzie na przykład, nie wiem, nawiedzone? Nawiedzone Porsche. Tak, no prędzej. Wydaje mi się, że jakby ten kto wsiada do tego Porsche to od razu wie jak działa kierowca Widmo, <śmiech> tak, przesiada się na miejsce pasażera, że nie on prowadził, od razu zapadka w mózgu, tak, i wszystkich alkoholików gdzieś z okolicy Ty, nie przemawiają a, przez niego. Notabene graliście chłopaki w czarne historie. Tak, tak, oczywiście. To to w pierwszej edycji była karta, nawet Porsche było napisane że żona Kocze nie ma samochodu, bo, gość, bo z gościem się coś stało. Mnie nie chcę spoilerować, bo no w każdym razie z jakiegoś powodu no, nie można było też sprzedać tego auta. No ale to na przykład nie mamy powiedziane, kto jest zmarł przedsiębiorca i wiemy tylko, że Ale jest przedsiębiorca, znamy. nie jakiś pasożyt pracownik, jest fajny przedsiębiorca. przedsiębiorca. Przedsiębiorca, ale znany, ale w sumie nieznany, bo nie podany. <śmiech> to było dobre. A. Mówimy o Porsche 981 Cayman z 2015 roku. Nie zachęciła nawet cena. Gmina Macu wystawia Porsche za 251 100 zł brutto. W cenie jest 23% podatek VAT. Jakby ktoś nie wiedział, bo to jest takie ogłoszenie, które jest trochę jakby newsem, a trochę ogłoszeniem, jakby ktoś jednak to Porsche chciał kupić. Auto jest niemal nieużywane. Na liczniku ma przejechane nieco na 5 Wójt gminy Maków Jerzy Stankiewicz ogłosił więc drugi przetarg na sprzedaż sportowego samochodu. Obniżył cenę wywoławczą ale i ta nie kupców i przetarg znów unieważniono. Wójt zapowiada ogłoszenie kolejnego. Ja myślę, że to i tak jest to Porsche jest przeklęte bo mamy, że śmierć tego typa w 2015 roku Porsche też jest z 2015 roku. Przypadek? Przypadek. <śmiech> nie sądzę. Nie też nie. Nie sądzę. Ale zapraszamy do licytacji. Znaczy no jeżeli ktoś ma wolne 236 tysięcy to zapraszamy jak najbardziej stawiam drobne w drugim w drugich spodniach. <grym> nie to żebym na Rustykalnym tyle zarabiał bo nie. Zarabianie na Rustykalnym brzmi bardzo abstrakcyjnie. Mm. Drodzy słuchacze jeżeli macie dla nas jakieś newsy które możemy wykorzystać w podcaście Rustykalnym przysyłajcie nam je poprzez Facebooka albo Instagrama. Zachęcamy również do obserwowania podcastu Rustykalnego tam gdzie go wrzucamy czyli głównie na Facebounia i Instagrama oraz oczywiście gorąco albo zimno chłodnie, albo przechodnie polecania go kolegom koleżankom też Kolego, koleżankom niekoniecznie rodzicom no jak kolega pyta o link to mu podeślijcie jak dobry kolega. Jak <laughs> dobry kolega. Jak zły, to niekoniecznie. nie niekoniecznie, To wszystko na dzisiaj w podcaście rustykalnym. Z Krakowa mówili do was: Stanisław Benedyk, Michał Dziewoński. A z Kordowy Marcin Kozio.